Myślę, że to, iż temat potrzeb spotkał się z taką pozytywną odpowiedzią i dla wielu osób jest trafiony, to znaczy, że to jest w ogóle temat ważny. I tak jest w rzeczywistości. To jest temat ważny. I oczywiście od różnych stron można ten temat analizować. Tutaj były różne obrazy przedstawiane i, i oczywiście słusznie. Natomiast to, co chciałbym dopowiedzieć, też na kanwie tego, co tutaj jakby usłyszałem, to przede wszystkim to, że wszystkie potrzeby z każdego poziomu, one się realizują zawsze w relacji. W relacji z Panem Bogiem, jeżeli idziemy od góry o tych potrzeb duchowych. W relacji z drugim człowiekiem, to są te potrzeby psychiczne i fizyczne. I także relacji w relacji z samym sobą. I dostrzeżenie tych trzech rodzajów relacji jest jakimś gwarantem czy takim asumptem ku temu, żeby te potrzeby mogły być realizowane. Jeszcze ważniejszą kwestią w stosunku do tego, co mówię, jest to, żeby te potrzeby zobaczyć, żeby je dopuścić do głosu. I to, co tutaj Andrzej słusznie zauważył, że... Niedostrzeżenie pewnych potrzeb, czy udawanie, że ich nie ma, takie myślenie, prawda, że ich po prostu nie ma, albo odcinanie się od nich, bo one są za trudne w realizacji, że to ostatecznie powoduje, że my jesteśmy głodni w jakimś obszarze, a jak jesteśmy głodni, no to musimy w jakiś sposób reagować. No i bardzo różnie ludzie reagują jedni reagują o tym, że zaczynają się w cudzysłowie obiadać czymś tam, prawda, pochłania ich praca, pochłania ich e, e, jakieś znajomości, internet, cokolwiek, prawda, bo potrzebują, czują sobie jakiś głód, no ale to, to, co jedzą, to jest taki fast food, prawda, to nie jest adekwatne do tej e, potrzeby. Na chwilę może jest takie poczucie, że a zaspokoiłem tę potrzebę. Natomiast jak się budzę, to trochę tak jak w amoku alkoholowym. Mam ciągły ten głód i, i szukam, i szukam czegoś, co mnie e, e, po prostu zaspokoi. Tak zupełnie na marginesie mówiąc to, że tutaj to nie zostało wymienione. Ja myślę, że to było w kontekście takim powiedziane, że seksualność jest jedną z potrzeb z tego poziomu fizjologicznego i jest jedyną potrzebą fizjologiczną, która... Niezrealizowana nie powoduje śmierci, mm. ponieważ nie, nie pijąc umieramy, nie jedząc umieramy, nie śpiąc umieramy. Natomiast nie podejmując aktywności seksualnej funkcjonujemy i żyjemy. I to jest oczywiście temat bardzo, bardzo szeroki i złożony. Trudno jakby doszukiwać się takich prostych powiązań, ale to było w tym kontekście zapewne powiedziane. W związku z tym dlatego to po prostu nie było tutaj uwzględnione. To nie znaczy, że ona jest tutaj nieważna, prawda? czy jest jakoś no podważana. Jest. Prawda? Wydaje mi się, że jakby w tym kontekście. Ale to tylko tak zupełnie na, na marginesie. Więc jakby no, ważną rzeczą jest to, żebyśmy potrafili zobaczyć swoje potrzeby w relacji z samym sobą, w relacji z drugim człowiekiem, mężem, żoną, dziećmi i w relacji z, z Panem Bogiem. I potrzeby z jakiegokolwiek poziomu, czy to jest poziom duchowy, czy to jest poziom psychiczny, czy to jest poziom fizyczny, to, to są potrzeby, które tak naprawdę są nam dane jakby w wyposażeniu, ta tęsknota do realizacji tych potrzeb jest nam dana niejako w wyposażeniu ludzkim. Takimi nas Pan Bóg chciał. Żebyśmy byli głodni pewnych potrzeb, żebyśmy je realizowali, a realizując je urzeczywistniali siebie, rozwijali się, wzrastali, pokonywali siebie, dojrzewali. Dlatego temat potrzeb jest tak ważny, ponieważ ich deprywacja na jakimkolwiek poziomie w jakimkolwiek wymiarze no, powoduje, że my zaczyna, zaczy, zaczynamy yy, karłowacieć, że, że zniekształcamy swoją duchowość, prawda? Często widzimy osoby, które jakby są jakby tylko, że tak powiem, ukierunkowane na to, co duchowe i zaniedbują Duchom. całą resztę. No i, i jakby nas to jakoś dotyka, tak, patrzymy na nich troszkę z, z, z taką podejrzliwością, tak, czy to naprawdę jest autentyczne, czy to naprawdę jest, jest, jest prawdziwe, prawda? Tak? Więc jakby zaczynamy karłowacić w pewnym momencie, ale też patrzymy na, na osoby, które są nastawione tylko na przykład hedonistycznie, konsumpcyjnie też budzą nasze, nasze zaniepokojenie, czy, czy jakiś podziw i mówimy, no jak on tak może funkcjonować, prawda? Tylko pieniądz, tylko praca, tylko dobra materialne, jakby oderwany od nic mu nie potrzeba, prawda? Ani żony, ani dzieci, ani miłości, ani ciepła, ani Pana Boga, ani Kościoła, prawda? Czyli jest jakby usytuowany tylko w jednym obszarze tych potrzeb. W jednym obszarze je realizuje. A więc karłowacieje w swoim człowieczeństwie. I ta harmonia, która tutaj też wybrzmiała, no jest, jest po prostu bardzo ważna. No i, I zgodzę się też z Grzegorzem, że jak się pójdzie za Panem Jezusem, to to wszystko, wszystko się ma. Ale w tym sensie się ma że Pan Bóg daje nam właściwą hierarchię wartości, że Pan Bóg nam mówi o tym, co, co powinno mieć miejsce, co, jak powinniśmy funkcjonować, jak powinniśmy żyć. Prawda? Ewangelia nam wprost podpowiada, w ogóle samo dzieło wcielenia jest takim, takim dużym impulsem ku, ku, ku tej równowadze cielesności i ducha. Prawda? właśnie słowo ciałem się stało. prawda Pan Bóg docenił to, co cielesne, ale jednocześnie pokazał, że duchowość, to co, co duchowe, co psychiczne jest po prostu również warte, że te ważne, że te rzeczy jakby no, są ze sobą ściśle powiązane. Tak jak odnaleźć to powiązanie możemy w, w, w, w obrazie wcielenia Pana, Pana Jezusa, ale oczywiście to jest problem o wiele bardziej złożony, natomiast Kluczowe rzeczy no to są takie, że po pierwsze trzeba te potrzeby jakby dopuścić do głosu z każdego poziomu, po drugie ważne, żeby uświadomić sobie, że one się realizują w relacji i nie tylko w tej relacji z Panem Bogiem, nie tylko w relacji z drugim człowiekiem, ale także w relacji z sobą samym. Prawda? Tak? to też zostało powiedziane, że jakby moje potrzeby zostały gdzieś na boku, prawda, one się rodzą w relacji, jeżeli ja mam, jeżeli staram się budować dobrą, prawidłową relację z sobą samym, to też dam sobie szansę na to, żeby te, te potrzeby były urzeczywistniane, żeby one były realizowane, żeby doszło do głosu, że ja też mam do nich, do nich prawo, więc one rodzą się w relacji, no i ten, ten akcent i troska na to, żeby faktycznie ta harmonia, pomiędzy tymi potrzebami była zachowana, no bo w przeciwnym razie po prostu człowiek karłować, a, a, a przynajmniej nie, nie wykorzystuje pełnego potencjału do rozwoju, że, że y, zawsze gdzieś tam będzie jakiś, jakiś obszar, który jest z Oczywiście tak zawsze będzie, bo do, dopóki żyjemy, dopóki się rozwijamy. Natomiast y, chodzi o to właśnie, żeby nie było tych y, wyraźnych y, dysproporcji. I ta uwaga chyba jest najważniejsza, ponieważ dzisiaj y, no, próbuję nam się na różne sposoby wtłoczyć do głowy, że, że Najważniejsze jest to funkcjonowanie z tego poziomu, z tego poziomu fizycznego. Prawda, inwestujemy w te potrzeby szeroko oczywiście rozumiane. No i, i musimy się zmagać z różnymi problemami. Prawda, czy to z problemami życia psychicznego, czy z problemami życia duchowego. Dzisiaj wracałem z Łodzi z konferencji, słyszałem sobie Grina, był w Krakowie miał takie, nie wiem, czy to dojcu osób duchowny w każdym razie kiedy miał kiedy? Takie... No, ja słuchałem z płyty, Aha. więc nie wiem, ale... I tam bardzo fajne takie zdanie powiedział, że różnice pomiędzy kierownictwem psychologicznym a duchowym, że kierownictwo duchowe ma za cel otworzyć człowieka na Boga, a kierownictwo psychologiczne ma za cel po prostu pomóc człowiekowi dokonać korekty różnych jego niedojrzałości, czy różnych jego braków i myślę, że to koresponduje z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, że tak naprawdę no, dzisiaj potrzeba wielu osobom kierownictwa duchowego po to, żeby otworzyć na świat ducha, żeby otworzyć na świat duchowych potrzeb, bo, bo ludzie skarbowacieli, w tym obszarze. No i na pewno dla wielu jest też, czy mogłaby być pomocna jakaś forma wsparcia psychologicznego po to, żeby otworzyć się na realizację tych potrzeb z poziomu fizycznego czy z poziomu psychicznego. Dziękujemy pięknie.